Możesz myśleć, że nie mam uczuć Zapewniam, czy tak nie jest Miewam je jednak mówią, by przetrwać w nowym buszu Musisz serce mieć z kamienia, twardo pięść Każde wydarzenie jest jak znaczy. Chowa mnie w klasę, Część wydarzeń mam w gablotach, za pleks i I myślę czasem w ozience o tym, jak golek lasa Co ty potem w tym wszystkim zrobisz, Jacek? He? Hitam to w sobie doci, upycham wewnątrz dojdzie do eksplozji kiedyś to musi jednąć Tych emocji nie da się dusić, tak na w środku Ciągle jestem ze mną, staram się być w porządku, ej no to klejnot jest I biorę co chce dać mi Kolejno gładam momenty jak podstawowe znaczki I mam kolekcję tego, uwierz mi, że nie chcesz kraść W sumie kiedyś dam ci, sam to sprawdzić. Jedne bestempli, na innych stąd Wszystkie momenty układam z nich następny rząd zapełniam placer w ciągu. Ej, ej, ej, ej Ty tam wierzę, że to chwytasz w ten trudny przekaz Kolejna płyta, a ja nie chcę mówić o smutnych rzeczach Nie będę beczał, wciskam sześć w windę sam i cześć Ty, Tinder sam, ma, mam mecza Dylemat o lat, tyle Każdą dziewczynę z którą byłem, to mam na tych znaczkach Mam rodzinę, wieczny konflikt, ja i matka I wierz mi, wszystkie ziomki mają galimat yes. Nie chcę pieprzyć dziś o tym kto i jak mnie zanudzi O tym jak świat miłoka czy, czy się z przyjaciół O w Boga, w duchowości i w sprawach O tym będziemy jeszcze gadać Jest w i ci błagam, niech mi sypać mną jak najlepszym koksem To ci sypiam z nią czy nie To jest mój bałagan Nie pytaj o nią, daj zarabiać forsy, ej wstępli na innych są wszystkie momenty Układam z nich następny rząd Zapełniam placer, wciąż Jedyne wstęp Na kwadrat pusty, w nim tam miasta. Ja patrzę przez okno, rozminka, czasem się zdarza Stoję jak wariat, zawieszony, patrzę w nicu I sorry, ale w czujesz się kosmitą Ej, mogę ci przyrzec, obiecać ci to jak będę wyżej Zrobię ci hip hop twoich marzeń, Napiszę to tym życiem A na razie to jest teraz, bycie w tej sytuacji Daj mi zbierać moje znaczki Jedne Ej. bez sencji, na Wciąż. I gdy dostępni na innych są Wszystkie momenty układom z nich na serce rząk Zapełniał klasę wciąż Zapełniał klasę wciąż Dojem W rząkiem, kurwa Od 2010 kurwa Obserwuję rozwój wydarzeń i powiem ci, że mam kurwa jeden wielki odcisk na ryzu Odpierdolonego facepalma No co tu się w tej Polsce odpierdala